Cześć Wam, tu Alan Watt i słuchacie Cutting Through the Matrix 8 stycznia 2017. Mam nadzieję, że radzicie sobie w czasie zimy. Chodzi mi o tych, którzy mieszkają w zimnych klimatach, bo wczoraj w nocy tutaj termometr pokazywał minus 33 Celsjusza. Tak samo jest dzisiaj w nocy, może nie aż tak zimno, ale to wszystko ma do czynienia z globalnym ociepleniem, widzicie. Im robi się cieplej, tym robi się zimniej i tak dalej, i tak dalej. I my przechodzimy przez tę transformację logiki, która nazywa się progresywizmem, widzicie. Dla, dla tych, którzy nie rozumieją słowa, kiedy liberał wyszedł ze słowem progresywizm, oznaczało zburzenie wszystkiego, co działało przed. Chodzi o wszystkie fakty i figury, historię i logikę po prostu wyrzucają przez okno i zaczynają od nowa. I już, już tu jesteśmy, prawda? Kiedy oni kroczą naprzód, na drodze ze złotej kostki do szaleństwa, ale tak ma być. I mówię poważnie, niczego nie zmyślam. To wszystko jest częścią dużego. Widzicie, wszyscy jesteście podbijani, jeszcze nie wiecie o tym. Podbijają Was. I kiedy są Wam zabronione niektóre rzeczy, które są logiczne, które są widoczne na wylot, na pewno zostaliście pokonani. Kiedy leganie jest Wam zabronione, żeby coś powiedzieć, zrobiło się tak źle. Do pewnego stopnia przypomina mi o Woody Allenu, kiedy mówił. Mówił o jego liderze, jego wielkim rewolucjonalnym liderze, w jednym z jego filmów. I kiedy rewolucja wygrała i doszła do władzy, pierwszą rzeczą jako lider nakazał to, że wszyscy muszą natychmiast zacząć mówić po duńsku i nosić majtki na spodniach. Dostajecie to samo z tego progresywizmu, jeżeli jeszcze nie załapaliście. Nawet mieli tego trochę w Land of the Blind. Pamiętam lata temu, wiele lat temu, mówiąc o tym w radiu, o przyszłości, która nadeszła i co się stanie i gdzie elita globalna nas doprowadzi. Aż do rodzaju komunitarnej, komunitarnej formy życia w miejscu, które Wam przyznaczą, z którego nie będziecie mogli się ruszyć i stopniowa likwidacja prywatnej własności dla przeciętnego człowieka. I w tamtych czasach były pytanie, jak oni tego dokonają, więc ja wiedziałem, jak to dokonają przez po pierwsze tworzenie zasad i ustaw i strategii, które wprowadzą to w życie. Teraz wiemy, że to agenda 21 i części jej sięgają do 2030 lub 2060 i będą się ciągnąć i ciągnąć, aż dopią swojego celu na te stulecie, czyli obezwładnienie ludzi i przekwalifikowanie. Znotyfikowanie społeczności też. Teraz wiele lat temu, 20 plus lat temu, kiedy byłem pytany, co zrobił, żeby ludzie się tak daleko posunęli, bo w tamtych czasach mówili, że ludzie się nigdy na to nie zgodzą. Ja powiedziałem, że zgodzą się na wszystko. Na co zostali przygotowani, żeby się zgodzić. I um, chodziło o to, że będą mieli 20 lat indoktrynacji. Dzieci są łatwe, bo łapane w szkole, z której nie mogą uciec, i, po, i tam pokazują im filmy dokumentalne i tak dalej, reżyserowane przez ich ulubionych ludzi, którzy kochają zwierzęta futerkowe, faceci w telewizji. Generalnie używają tych ludzi, żeby indoktrynować dzieci do pomysłów na nowe zrównoważenie i dla publiki ogólnej, jeżeli oglądają telewizję i większość z nich ogląda, wtedy dosłownie będą mieli tysiące i tysiące cząsteczek tych samych słów i nazw przekazywanych prosto do mózgu przez programy fikcyjne, dokumentalne, przez komedie, przez wszystko i wszystko stopniowo na Was działa i następnie dowalają podatki za dwutlenek węgla, które wpierw są dołączane na benzynę i stopniowo wzrastają, aż nie stać Was, żeby je Oh, i bingo dopili celu, żeby pozbyć się prywatnych pojazdów. To część Agendy 21. Także zawsze powtarzałam, że wiedząc jaka jest przyszłość, nie przez kulę kryształową, ale przez czytanie dokumentacji i wywieszanie, żeby innych mogli przeczytać i niektórzy nawet ukradli i powiedzieli, że to był ich pomysł. Coś niesamowitego być świadkiem, jak niektórzy ludzie nawet kradną twoją biografię, używają jakby była ich, ale nic nie na tym świecie nie może zaskoczyć. Nic. Ale życie jest bardzo, bardzo nudne, kiedy wiesz co nadchodzi, kiedy wiesz jak zostanie osiągnięte przez behawioryzm, indoktrynację, przez różne źródła i znając ludzką naturę, którą duzi chłopcy też znają, bo badali nas wszystkich przez tak długi czas, że nie jest problemem, żeby spowodować, żebyśmy zaczęli w coś wierzyć lub coś popierać. Bardzo łatwo. Na przykład, kiedy przedstawiasz nowy podatek, nie może być za wysoki na samym początku, aż ludzie się do stopniowo przyzwyczają. Tak samo jak powiedział Francis Bacon, jego porada dla króli była, bo on był propagandystą, specjalistą od PR w swoich czasach dla króli i królew, i powiedział, że zamiast wprowadzać jeden wysoki podatek na jedną daną rzecz, lepiej jest rozłożyć go i położyć grosz na tą i grosz na tamtą rzecz i w ten sposób można zgarnąć o wiele więcej bez żadnego bruczenia od ludzi, bo to podstawowa psychologia i tak samo jest dzisiaj. Także zaczynają od podatków na dwutlenek węgla, które są dosyć niskie, które stopniowo i nie tak stopniowo zaczną podwyższać. Szybciej i szybciej parę razy w roku i ma to pokryć każdą rzecz jaką możecie kupić, nie tylko Waszą benzynę, ale wszystko co można kupić. Pamiętajcie, że wszystko co kupujecie jest przywożone do sklepów lub nawet do Waszego domu używając benzynę lub pociągi lub cokolwiek. To wszystko, to wszystko jest przewozem i te wszystkie podatki od wultenku węgla będą dołączane do każdej rzeczy i zgadnijcie kto będzie za to płacił. Wy naturalnie, a także zauważcie, zauważycie podwyżkę na rachunku za elektrykę i wszystko inne też. Nawet, nawet cena za... Papierek od batonika czekoladowego, ile energii zostało wykorzystane, żeby to wyprodukować, ile dwutlenku węgla zostało wyzwolone i ciepła itd. Tak w produkcji tego papierku, nawet to ostatecznie zostanie włączone w cenę to wspaniały fuks dla wszystkich. Aktualnie nie tak dużo ludzi jest co to zamieszane. Parę osób tak naprawdę w wymianie węgla, którzy zarabiają te wszystkie pieniądze i które wyślą do Szwajcarii, do dużego prywatnego banku tam, który jest własnością Rothschild'a. Lata temu czytałem o tym artykuł podczas audycji, jak to już wtedy wszystko było ustalone i musicie zrozumieć, jeżeli cały świat, jeżeli wszystkie podatki od dwutlenku węgla przechodzą przez jeden ogromny bank, to ten bank przez noc zarobi tryliony zysku za nic. Co za niesamowite oszustwo, prawda? Już czytałem wszystkie. Pójdźcie do sekcji archiwum na cuttingthrothematrix.com. Czytałem tyle razy wszystkie wypowiedzi dane przez kanciarzy w polityce i innych, i różnych organizacji, które wspierają podatki od dwutlenku węgla i globalne ocieplenie itd., tak i dałem Wam spisy i spisy, spisy różnych twierdzeń, w których przyznali, że to oszustwo. Politycy również. Jeden z polityków z Kanady nawet powiedział, że nieważne, jeżeli to wszystko jest kłamstwem, kantem, to pieniądze zostaną użyte dla innych celów na świecie. Więc... Jeżeli od, oni o tym wiedzą, dlaczego się z tym tak bezwolnie zgadzamy, z tym zdzierstwem po raz kolejny, kłamstwami i zdzierstwem, dlatego że jesteśmy posłusznymi niewolnikami. Jeszcze nie istniała taka generacja ludzi, która, którzy są tak nasyceni rozrywką. Nieważne co się stanie, mogą po prostu odejść w, odejść w świat fantazji. Kiedy wszystko robi się gorsze i gorsze i gorsze, nadal mają tani świat fantazji, w którym mogą się zanurzyć. Dlatego nie narzekają za bardzo. Też mieli doktrynację, że to jest potrzebne dla jakichś dziwnych powodów i może tę całą force włożą na rakietę, te podatki od dwutlenku węgla, Wywiozą w kosmos i dadzą dla Boga, który może dać im pokwitowanie, które przywiozą z powrotem na Ziemię. Nie wiem, ale na tym polega cała komedia, bo nikt nie pyta, jak to powstrzyma dwutlenek węgla, który jest naturalnym gazem śladowym, aktualnie w atmosferze. I w przeszłości było go o wiele, o wiele, o wiele więcej niż dzisiaj. Ale fakty się nie liczą. Fakty się nie liczą, kiedy ogromne oszustwa mają miejsce. Ci sami goście, którzy dali wam komunizm i międzynarodowość, i dużo wojen, również i tak dalej, przynieśli wam również ten pomysł gangsterski na podatki od, od dwutlenku węgla i energii, które przypadkowo przechodzą przez ich lub ich krewnych banki. Wcale nie tak źle, prawda? I nauczyli ludzi, żeby ci siedzieli cicho, nawet żeby nie szepcza, szeptali, tylko się na wszystko zgadzali, bo my jesteśmy dobrymi, dobrymi i dosyć zadowolonymi niewolnikami, widzicie. Także zacznijmy od Kanady, w której jest o wiele zimniej niż w wielu innych krajach i na pewno używają więcej ropy i innych metod na, og na ogrzewanie się, które potrzebują, bo inaczej zamarzną na śmierć, może to w porządku, prawnie możecie zamarznąć na śmierć, wszystko będzie w porządku, żeby and, pomóc and matce uh, naturze i podobnie. Dioxide, I kiedy umrzecie, nie będziecie wydychać dwutlenku węgla, prawda? W tym artykule tutaj pisze, kupowanie hurtem, zmniejszenie samochodu na mniejszy i jeżdżenie mniej są paroma sposobami, którymi miejscowi kierowcy próbują poradzić sobie z wyższymi cenami za benzynę. Więc ostatnią rzeczą jaką zrobią to poskarżą się do prawidłowych władz i powiedzą im dosyć, przestańcie, bo mamy dość, koniec tego. I następnie dają Wam typowe przykłady jak ludzie będą sobie z tym radzić, z tym nonsensem. Jeden powiedział, że zacznie kupować benzynę hurtem, używając kanisty na benzynę, bo jest rezerwa dla Indianinów, na którym ceny są nadal rozsądne dla przeciężonego podatnika. To jedna opcja i następnie gazeta pyta czytelników, jaki efekt będzie miała wyższa cena na nich. Pisze, że we wtorek z rana ludzie płacili $1,15 za litr benzyny w Brantford, która podrosła od dolara $9 od końca grudnia. Pisze, ja tego nie potrzebuję, powiedział Gavin Smith o podwyższe. Jestem na emeryturze i dostałem 15% podwyżkę na coś, z czym nie mogę się obejść. Zacznę jeździć rzadziej. Także innymi słowami, uczył Was przez ten artykuł, żebyście jeździli mniej i to jest prosto z Agendy 21. Pisze, Robin McLaughlin dostarczyła szczegółowy rozkład na Facebook dotyczący wpływu, jaki będzie miał wzrost w cenie. Ja dojeżdżam i używam zbiornik benzyny w 5 dni, około 560 kilometrów. McLaughlin powiedziała, mój samochód potrzebuje paliwo premium, także ja już płacę 20 centów więcej za litr. Zatankowałam dzisiaj i kosztowało mnie 8 dolarów więcej za zbiornik premium niż przed świętami Bożego Narodzenia. To wychodzi na 34,67 dolarów więcej na miesiąc lub 416 na rok. Nie wychodzi na tak dużo więcej, jeżeli popatrzysz się na numery, powiedziała McLaughlin. Problem jest, że na podstawie ceny za baryłkę Europy powinniśmy płacić mniej niż 70 centów za litr. Więc oczywiście, że powinniśmy, ale znowu dlaczego ludzie myślą, że są wolni? Dlaczego nie wiedzą, że są niewolnikami? I nie jesteście zarządzani przez ludzi, którzy są szczerzy. Nie ma polityka, który będzie o czymkolwiek szczery i też nie znajdziecie służby cywilnej, która będzie wam szczera. Wszyscy są kłamcami. Faktycznie dziś wywieszę też link do filmu dokumentalnego, bardzo, do, bardzo dobry film, krótki, ale dokumentalny o Saul Ellynski, o którym niektórzy oczywiście wiedzą i nie będę się wgłębiał, sami możecie poczytać. Dosyć dobry dokumentalny film z, per, z perspektywy katolickiej i wiele rzeczy omija, które mogliby dołączyć, ale omawiają o różnych rzeczach razem z tym, co Machiavelli napisał w swojej książce pod tytułem Książę, że rząd lub lider nigdy nie powinien omawiać prawdy ludziom i kiedy obiecają cokolwiek ludziom, to nigdy nie powinni spełniać obietnicy. Zawsze powinni trzymać ludzi z równowagi i nic się nie zmieniło i dlatego każdy departament rządu ma swój przydział PR, żeby was okłamywać. Dlatego tam są, bo inaczej, dlaczego byście potrzebowali wydział public relations? Jeżeli wy jesteście obywatelami i pytacie pytanie, powinni po prostu, każdy kto tam pracuje powinien powiedzieć wam prawdę, ale tak nie jest. Wszystko przekazują przez specjalistów PR, którzy umieją kłamać i na tym się kończy. Bardzo proste, prawda? Wracając do tego artykułu, pisze Bunny White, która, która też odpowiedziała na stronie Facebook Expositora, to gazeta, mówi, że jest gotowa na wyższą cenę. W tamtym roku wymieniłam swój z Hyundai SUV na Honda Fit. White powiedziała, widziałam, że ceny za benzynę ostatecznie wzrosną jeszcze raz i jeszcze wyżej. Itd., itd., itd. I tak dalej, i tak dalej. Także tu macie. Przyzwyczajcie się. Przez jeżdżenie mniej, przyzwyczajcie się do pojęcia, że ostatecznie w ogóle nie będziecie mogli jeździć samochodami, bo tak pisze w programie Agenda 21, prywatne pojazdy będą zabronione, tylko niezbędne samochody będą prawne. Czy czytaliście Agendę 21? Więc zależy od Was, czy chcecie, czy nie. Ja czytałem i czytałem wszystkie inne ich artykuły i załączniki, które wypuścili od tamtego czasu. I oni nie chcą, żebyście jeździli. Ostatecznie ceny będą tak wysokie, że nie będzie Was stać. I będziecie bardzo posłuszni i wszyscy przyprowadzicie się do miasta i dostaniecie autobusy na jakiś czas, aż nie będziecie mogli tych używać też. Ale pamiętajcie też, że te wszystkie tak zwane ceny na dwutlenek węgla mają być dołączone do wszystkiego, co daje Wam ciepło. Albo możecie zapomnieć o tym, co Wam powiedziałem i powrócić do fantazji. Maszcie sobie, bo, nieład bo nieładnie jest myśleć o tym, że niedługo będziecie stać w obliczu tego, co w Anglii toczy się przez lata już. Wiecie, wspaniała Anglia, która dała demokrację dla całego świata, ten cały nonsens, gdzie każdego roku tysiące ludzi umiera w swoich domach i to jest dosyć normalne, to dopuszczalny poziom, bo nie stać ich na ogrzewanie. Więc witajcie na świecie, ludzie, bo tak będzie wszędzie. I znowu jestem pewien, że powiedzę wam, że jak sobie z tym radzić, przez jakiś czas będą wam mówić, bo, bo mieli to w Anglii przez lata. Ubierajcie się cieplej i tak dalej, i tak dalej, te same głupoty. Te same głupoty. Ale nie powiedzą wam, żebyście zaczęli protestować i stworzyć chaos, aż ci ludzie, którzy to wprowadzają, kompletnie się tego pozbędną. Tego wam nie powiedzą. Powiedzą wam tylko, jak się do tego przystosować, bo do tego są media, prawda? Następny artykuł też jest z Toronto, z gazety Toronto Sun pisze... Dan Matic, specjalista od analizy ropy naftowej z, ga, z GasBury.com przewiduje, że cena benzyny za litr wzrośnie do 69 w niedzielę, napędzona przez nową opłatę cap and trade żądaną przez rząd Ontario. Pamiętajcie też, że duże korporacje dostają te wszystkie rzeczy za darmo od rządu, te wszystkie kredyty od dwutlenku węgla, którymi mają handlować, żeby to wszystko zacząć i mają z tego zysk, kiedy wy za to wszystko płacicie, za to wszystko wypłacicie. Rozmawiałem o tym wiele razy i znajdziecie te rozmowy w sekcji archiwum na karingthudermatrix.com, ja nie będę się powtarzał. Wymieniałem wszystkie szczegóły, to ta sama agenda na całym świecie. Tak czy owak pisze, wygląda, że taka będzie cena na całym południowym od Otawy do Windsor i łącznie z North Bay, powiedział my bez opłaty cap and trade, e, która wchodzi 1 stycznia, kierowcy by najprawdopodobniej płacili dolara.119 za litr, powiedział. Nowe opłaty mają napro... najprawdopodobniej dodać 4.3 centy do każdego litru benzyny. Aktualnie już są wyższe. Trzy e, podatki będą zakotwiczone w każdym litrze benzyny, jeden federalny, dwa prowincjalne, plus podatek harmonized sales. Wszystkie podatki razem będą wynosić około 42 centów za litr, powiedział kiedy cena benzyny może jest najbardziej widocznym sygnałem, że energia w Ontario drożeje, jednym powodem, dla którego drożeje, to przez podatki. Co? Pisze, McTig powiedział, że konsumenci muszą zwracać uwagę na ceny oleju napędowego. Tak jak mówiłem, wszystko jest przewożone, także wszystko podrożeje, wszystko co kupujecie I wszystkie usługi też. Autobusy szkolne używają olej napędowy, napędowy i podróżują. Pługi śnieżne, śmieciarki wszystkie będą droższe do operowania. A w tym samym czasie gadacie o aktorkach, które umarły, i głupoty tego rodzaju. Ale jeżeli chodzi o to, o czym mówię, to nie macie pojęcia, co się dzieje. Pisze, niewątpliwie to będzie miało szersze konsekwencje dotyczące kosztów utrzymania dla przeciętnych ludzi, więc tak ma być. To ogromny zamach przez du dużych globalistów, którzy chcą Was ograbić bardziej i bardziej, także żeby też naprawdę zacząć kontrolować Wasze życie od narodzin do śmierci. To wszystko jest częścią Agendy 21. Projektu na milenium, Agenda 21, 2030 to ten sam projekt nie kończy się na benzynie. To będzie miało wpływ na wszystko. Życie w Ontario będzie o wiele droższe teraz, powiedział McTeague. Rząd Kathleen Wayne powiedział, że przedstawił Cap and Trade jako środek do walki ze zmianami klimatycznymi i żeby wynagrodzić biznesy, które zmniejszają swoje emisje gazów cieplarnianych. To dla dużych, dużych korporacji, dużych korporacji, ale o czym nie wspominają, to tak jak w Europie dali milion dużym korporacjom, żeby zaczęli Handel między sobą, nowy handel, te głupoty o gazach cieplarnianych, nawet nie muszą niczego pokazać, wszystko jest na papierze. Co za niesamowite oszustwo, król jest nagi, co? Ale znowu, jeżeli publika akceptuje to wszystko, nic na to nie poradzisz. Naprawdę nic. Oni akceptują wszystko. Cofną się i pozwolą, żebyś ty był meczennikiem i dostał w tył zastanie w obronie i robienie tego, co prawidłowe i krzyczenie do polityków lub cokolwiek, żeby to wszystko zmienić i może będziesz miał wypadek. Zapomną o tobie, zanim się kapniesz. Taka jest niestety prawda. Jeżeli, jeżeli chodzi o większość ludzi, taka jest prawda, ale przez to kiwacie głową. Ja kiwam głową, wiedząc, jak źle teraz jest z ludźmi. Tak dobrze wyćwiczeni, indoktrynowani, nawet nie wiedzą, że są. Lub nawet w jaki sposób zostali indoktrynowani. Po prostu patrzą w telewizję przez cały dzień lub noc i są programowani na to, co przyjdzie. Mówiłem przedtem, że na każdą, każdą, dużą, na każdą dużą, dużą, dużą zmianę i ludzie powiedzą, o, tego nigdy nie, by nie mogli zrobić ludziom. Zawsze odpowiadam, tak, mogliby. Wpierw musicie być jak chronik, który patrzy na swój pola i rośliny uprawne. Wpierw musisz patrzeć na ziemię, na której chcesz coś uprawić. Następnie musisz pozbyć się wszystkich kamieni i tak dalej. Potem musisz, się, musisz ziemię przeorać. Następnie musisz bronować i całą resztę. Wszystko przygotować, napowietrzyć glebę i wtedy sadzisz ziarno. Tak musi to być zrobione i wtedy będzie rosło. Nie możesz pominąć żadnego kroku, bo stracisz plon. I tak pracują nad waszym umysłem ci, którzy umieją to robić. Indoktrynują was przez tysiące i tysiące cząstek i cząsteczek, przez ileś tam lat, aż zaczniecie wierzyć, że wy jesteście odpowiedzialni, odpowiedzialni za niby ocieplenie ziemi, kiedy naprawdę nie ociepla się i powodujecie wzrost dwutlenku węgla. Za, za które teraz będziecie płacić. Przepiękne, Zmieniale. prawda? Dlatego nie słychać wrzasku. Dlatego już jesteście uwarunkowani. Dlatego rząd zatrudnia te wszystkie masywne think tanki i specjalistów i behawiorystów i psychologów i neurologów, którzy dla nich pracują, żeby wam przekazać te myśli i pracują z telewizją i fikcją i wszystkim innym. Tak się załatwia. Tak załatwiają. I ten artykuł tutaj też pisze, ceny za benzynę wzrastają, w ten sposób życie w Kanadzie będzie droższe. Pisze, ale nie oczekujcie, że wzrost w cenie stanie w miejscu. Widzicie. Kanadyjczycy mieszkający w Alberta i Ontario widzieli, jak ceny za benzynę wzrosły w nowym roku ze względu na ceny węgla. Myślę, że dwa, 2017 będzie droższy niż ostatnie dwa lub trzy lata, dlatego są specjalistami, prawda, wiedzą, że będą z Was zdzierać więcej i więcej podatków i dlatego mogą tak oświadczyć. Są bardzo inteligentni. Myślę, że 2017 będzie droższy niż ostatnie dwa czy trzy lata. Nie tylko benzyna, ale też olej napędowy. Analityk od benzyny Dan McTegan powiedział, widocznie dlatego jest specjalistą. Także życie tutaj będzie droższe niż ostatnie dwa lub trzy lata, bo y, podwyżka ta weszła? Wow, chyba dlatego musiał kończyć uniwersytet. Podatki węglowe mają na celu zmniejszenie, nawet nie będę mówił, że to kłamstwo, rzekomo w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Spośród wszystkich emisji gazów cieplarnianych dwutlenek węgla jest gazem szwadowym, jest niewidzialny też. I nie ma nic do czynienia ze zmianami, zmianami klimatycznymi, nic nie zostało udowodnione. Wraz z ceną węgla umowa OPEC, żeby zmniejszyć globalną produkcję ropy, także wywierze presję na ceny na stacjach. Także nikt, kto produkuje ropę, nie straci pieniędzy, po prostu podwyższą ceny. Będziecie płacić o wiele więcej, a będziecie używać coraz mniej. Także goście, którzy produkują ropę, nie stracą na tym. To prawdopodobnie zwiększy ceny ropy i benzyny, powiedział McTeague, bo jest specjalistą, co? Większe wydatki na paliwo także wygryzą dziurę w budżecie ludzi, którzy nie jeżdżą. to, jak to będzie na Was wpływać. Znajdziecie różne samochody na drodze, od ultrawydajnych do pożaraczy benzyny. Niektóre pojazdy hybrydowe zużywają w sąsiedztwie 5 litrów na 100 kilometrów. Za 1 dolar na litr roczne koszty za paliwo są około 1000 dolarów, jeżeli ktoś jeździ około 20 tysięcy kilometrów. Wzrost 10 centów za litr podwyższa roczne koszta do 1100. Roczny wzrost o 100 dolarów, ale będzie o wiele wyższy. Niektóre ciężarówki i duże SUV spalą około 15 litrów na 100 km jeżdżenia. Za dolara za litr roczne koszta wychodzą na około 300, dolarów za te same 20 tysięcy kilometrów. Podwyżka 10 centów za litr podwyższa roczne koszta do 3300, czyli roczne wzrost 300 dolarów i tak dalej, i tak dalej. I kiedy koszta wzrastają, wydatki konsumentów mogą się kurczyć. Pamiętajcie, jak mówiłem Wam, że wkraczamy na surowość, na konsumpcjonizm. Wszystko wyszło z onz tu lata temu, pracując z tą całą agendą 21. piszę tutaj, kiedy koszta wzrastają, wydatki konsumentów mogą się kurczyć. Więc czy nie są geniuszami, co? Kiedy cena oleju napędowego wzrasta, wzrastają też ceny towarów i usług. Trzeba popatrzeć na skutki inflacyjne, czyli takie e, rzeczy takie jak żywność, środki transportu publiczne i osobiste będą droższe. Pisze, w pierwszych latach, nie mówią przez ile lat, handel emisjami, cap and trade, innymi słowami, te masywne podatki będą kosztowały obywateli Ontario i biznesom 8 miliardów dolarów w pierwszych latach, nie pisze ile lat. Pisze, stawia to dalszą szczyptę na ogólne budżety. Chyba dlatego są specjalistami, tym, kiedy zdzierają z Was i ździerają i wyciągają jedzenie z Waszej buzi i mówią, że koszta życia będą wyższe. Wszystko powtarzam, i, i, i, i. prawda? W tym są wiadomości na dzień dzisiejszy, powtarzaniem w kółko tego samego. Nie wiedzą, co innego powiedzieć. I tutaj, to kompletna Agenda 21, razem z wiejską niekorzyścią, jeżeli mieszkacie na wsi, Wprost, wzrost w cenie benzyny może skłonić niektórych ludzi do korzystania z transportu publicznego, ale często ludzie, którzy mieszkają na wsi, Polegały na pojazdach osobistych i nie mają takiego wyboru. Ontario MPP Steve Clark, który przedstawia Leeds Grenville i jest zastępcą lidera partii PC w Ontario, powiedział, że jego biuro już otrzymało mnóstwo telefonów i e-maili od czasu, kiedy prowincjalny handel emisjami Cap and Trade był wprowadzony 1 stycznia. I będzie bardzo ciężko mieszkać na wsi, kiedy będą z was tak zdzierać, bo Agenda 21 nie chce, żebyście się stamtąd, stamtąd wyprowadzili. Do zatłoczonych miast. źle mi jest, kiedy to ponownie czytam. To tak jak déjà od nowa. Podałem tyle rozmów na ten temat przez lata i ledwo co dostałem beka z powrotem od ogólnej, og ogólnego społeczeństwa. Będę z wami szczery. Tak, jakby nikt nie dbał, to może nikt nie dba. I następnie podatek od węgla Cap and Trade spowodował skok w cenie za olej napędowy w Ontario. Stowarzyszenie Ładunków w Ontario powiadomiło członków o informacji, jakie otrzymali od dostawców paliwa, o wyższej cenie oleju napędowego z powodu nowego systemu wyceniania węgla, który został wprowadzony 1 stycznia 2017. Zgłoszone podwyżki za olej napędowy są w zakresie 5,25 do 5,50 centów za litr, co jest zgodne z występem wykazanym przez OTA w listopadzie. Wpływ systemu cen węgla na ceny oleju napędowego nie będą ujęte w Ontario na poziomie detalicznym, jak inne podatki rządowe. Zamiast tego są wbudowane w cenę hurtową, jak inne opłaty od dostawców paliwa itd. Też zostało oznajmione dla OTA, że przywódcy oczekują poprawki do stawki opłaty paliwowej Freight Carriers Association. Jest oczekiwane, że zmiana będzie ogłoszona pod koniec tego tygodnia i tak dalej. Także wiecie, nie wspomnieli o cenie ogrzewania w Waszym domu jeszcze, nie chcą wszystkich na raz przestraszyć. Rabaty Ontario Hydro zaczynają się w styczniu, jak i podatki od węgla. Ten tu jest komiczny o dostarczaniu energii elektrycznej do Waszych domów. I ludzie już nie mają pojęcia jak to działa, bo dosłownie gra, którą widzieliście w filmach, gdzie podkładają coś pod kubek i mają trzy kubki i przestawiają je w to i z powrotem, aż zapomnisz gdzie jest to co podłożyli. Tak samo dosłownie robią z tymi rabatami, aż ludzie się poddadzą i nie wiedzą o co, o co chodzi, co się dzieje. Mieszkańcy Ontarii zauważą więcej pieniędzy w jednej kieszeni i mniej w drugiej. To jest artykuł. Kiedy rebaty za podatek od elektryki i nowe opłaty za węgiel, za gaz ziemny i benzyny zostan zostaną wprowadzone w 2017, ludzie, którzy po raz pierwszy kupują dom dostaną ulgę na podatku od przyniesienia ziemi. Na czas dla postanowień noworocznych, restauracje sieciowe, które mają przynajmniej 20 lokalizacji, muszą dostać, dodać liczniki kalorii do swoich menu. Widocznie będą na to podatkowani. Podróżnicy planujący zimowe wakacje też będą mogli polegać na lekramowanych wycieczkach, które będą miały wszystko wliczone, bez żadnych ukrytych opłat i tak dalej. Na froncie energetycznym obietnica premiera Kathleen Wayne, aby odstąpić 8% części prowincjalnej HST na rachunkach odwody zostanie wprowadzona, żeby dać opłatnikom bardzo potrzebną ulgę, dokładnie na czas, bo zabiorą z powrotem na podatki od węgla. Piękna jest, piękne jest, jak oszuści was oszukują, nie brakuje tych oszustów. I mój Boże, oni naprawdę wprowadzają zespoły oszustów, żeby wam to wszystko sprzedać, prawda? I zdaje mi się, że przesadzają trochę, nie potrzebują nas tak bardzo oszukiwać, bo ludzie zgodzą się teraz na wszystko. Przynajmniej mi się tak zdaje. Ja nawet nie lubię czytać artykułów z głównego nurtu, bo kłamstwa, które wam dają są schowane w artykułach. Różne nazwy, bez żadnego wyjaśnienia. Nie chcą niczego wyjaśniać, bo wtedy by musieli się przyznać, że kłamią, ale używają tą samą terminologię. Tutaj pisze, firmy, które sprzedają benzynę także mogą pobierać od kierowców 4,3 centy za litr na podatki od węgla. Trochę ponad 2 dolary za bak. Co pomoże w finansowaniu programów, słyszycie? Pomoże w finansowaniu programów, w którym celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, które powodują zmiany klimatyczne. Widzicie także emisje gazów cieplarnianych, które powodują zmiany klimatyczne. Teraz największym gazem cieplarnianych aktualnie jest para wodna. Widzicie, fakty nie liczą się, jeżeli chodzi o wielkie oszustwo. Pisze o to, jak działają opłaty za węgiel. Kompanie, które sprzedają paliwo kopalne muszą zakupić przydziały emisji gazów cieplarnianych, także jeżeli sprzedajesz paliwo na przykład, jakiekolwiek paliwo, które teraz nazywają paliwem kopalnia, kopalnianym za jakiegoś powodu, Następne oszustwo, żeby grzać Wasz dom, muszą teraz kupić przydziały emisji gazów cieplarnianych pod rządowym planem, żeby ograniczyć emisję węgla. I mogą handlować kredytami węgla dla zysku, jeżeli zużyją mniej niż limit. Także duże korporacje mogą zarobić fortunę przez handlowanie tym głupstwem, widzicie ale wy będziecie za wszystko płacić, pisze. Enbridge przekazuje koszta cap and Trade dla konsumentów i cena, jaką płacą, jest związana z ilością gazu ziemnego, którą zużyli. Kompania wyjaśnia na swojej stronie internetowej. Wierzymy, że gaz ziemny i Enbridge mogą odgrywać ważną rolę w redukcji całkowitych emisji w Ontario. Dokona to różnych celów i w czasie, kiedy zmniejszy ilość ludzi, bo zamarzną na śmierć w domach, zmniejszy ilość ludzi także. To jest, tego, to jest częścią agendy 21 i projektem na Milenium dokonuje dużo celem za jednym razem. To tylko przez przypadek, prawda? Opłata za węgiel będzie włączona w sekcji dostawy gazu ziemnego i nie wymieniona osobno według warunków określonych w orzeczeniu. Rady Energii Ontario, którzy zostali powszechnie krytykowani przez opozycję. Nie, powadzę, nie powiedzą wam, na co te pieniądze pójdą i przez kogo kieszenie się prześlizgnął. Wspaniały dla każdego oszusta, który tam istnieje. Każdy oszust, oszust, który tam siedzi i rządzi nami, zostanie tak naładowany kasą, jakiej jeszcze nie, mieli, nie widzieli w swoim życiu. Nawet multibilionerzy będą z tego grabić. I pisze dalej. Wśród innych działań, które zostały wprowadzone od 1 stycznia, Goście w restauracjach mogą spodziewać się, że zobaczą liczniki kalorii, bla, bla, bla. Dietetycy z Kanady nazywają nowe liczniki kalorii. Także to są dobre rzeczy. Powiedzą wam, ile coś ma kalorii, a dlaczego nie powiedzą, co jest genetycznie modyfikowane, co? O nie, tego nie możemy zrobić. Duże korporacje mogą się zezłościć. My naprawdę jesteśmy głupi, bo pozwalamy, żeby byli nas po twarzy cały czas i dziękujemy im za to. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Naprawdę. Ta tak zwana rzeczywistość naprawdę jest niesamowita. Mówię Wam. Teraz wspominałem wiele razy, że częścią agendy i większość agendy aktualnie jest napisana przez międzynarodowców, przez prywatne think tanki i fundacje i podobnie. Przerabiałem ich historię do oporu. I znowu możecie wejść na caringthroughthematrix.com, żeby pokazać Wam, jak świat jest kierowany i nie przez ludzi, których myślicie, że wybraliście, ale przez prywatne fundacje, jak na przykład Rada dotycząca stosunków zagranicznych, która naprawdę jest podrzędna do Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych który też jest organizacją prywatną i oni kierują mediów, kierują think tankami, które radzą rządom, co mają robić i aktualnie oni projektują, projektują te wszystkie różne międzynarodowe umowy handlowe i tak dalej. I my na nie nie głosujemy, na nich kompletnie i żaden z nich nie mówi, że pracują dla rządu, chociaż mówią rządom, co mają robić i dosłownie mówią rządom, co mają robić. Także wprowadzają członków do rządu i wprowadzają członków na wysokie pozycje w służbie cywilnej też. Macie ich już przez 100 lat, nawet zanim nazywali się tak, jak nazywają się dzisiaj. Ta sama organizacja, tak czy owak, pisze Górny globa globalista CFR ostrzega, że ONZ zostanie uderzone jak młotkiem przez Trumpa i pisze Wśród coraz większego oburzenia, które otacza nykane skandalem ONZ globaliści wydają się panikować o losie ich ukochanej organizacji międzynarodowej pod wchodzącą administracją. Rzeczywiście, globalista wysokiej rangi z rady e, dotyczącej stosunków zagranicznych CFR, która promuje rząd światowy, główny promotor ONZ-u, klubu dyktatorów przez generacje, marudził w ubiegłym tygodniu, że powszechnie wyśmiewane ciało globalne zostanie uderzone jak młotkiem przez prezydenta-elekta Donalda Trumpa i Kongres kontrolowany przez GOP. Jednakże być uderzonym jak młotkiem może być tylko początkiem problemów dla globalistów i ich cennego ONZ-u. Po głosowaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ pod koniec ubiegłego roku, które uznało niektóre osiedla żydowskie za nielegalne, politycy obsadzeni u władzy i prawodawcy, którzy popierają wolność w Kongresie, już złączyli siły w dążeniu, aby wycofać fundusze od kontrowersyjnej organizacji międzynarodowej. W międzyczasie ruch, żeby całkowicie wycofać USA z onz wszedł do głównego nurtu i zwiększa tempo jak, tempo jak nigdy przedtem. I Trumpa kampania opierała się na odrzucaniu globalizmu na rzecz amerykanizmu. Więc ja nie padam ze szczęścia, kiedy czytam takie rzeczy lub widzę lub słyszę, czekam, żeby zobaczyć, co się stanie, bo żyłem wystarczająco długo, żeby widzieć oszustwa i kłamstwa i obietnice itd. Międzynarodowi, międzynarodowiści, którzy bawią się nami w każdym państwie na świecie, nie tylko w Kanadzie lub Anglii lub innych. I musicie naprawdę obserwować, kiedy na przykład Kissinger możliwe jest, że wkroczy na jego pokład. I Kissinger także należy do CFR i do Komisji Trójstronnej. I goście z Komisji Trójstronnej są prawdziwymi technokratami, którzy po prostu umieszczają siebie jako naczelni Banku Światowego i IMF i całej reszty na całym świecie. I nawet co wysyła żeby przyjąć władzę od prezydentów i premierów. Prywatna organizacja. Także nie podskakujcie od razu i nie cieszcie się. Pamiętajcie, partnerstwa publiczno-prywatne są największą częścią Agendy 21, gdzie korporacje międzynarodowe będą zarządzać całą planetą i ludzie będą płacić za wszystko, co oni zbudują. Jak drogi i duże fabryki dookoła świata, rzeczy tym podobne i Wy płacicie za utrzymanie, a duzi chłopcy są po prostu właścicielami i zbierają cały zysk, jeżeli jeszcze się nie kapnęliście. I pisze, wszystkie te wydarzenia mają starych globalistów i organy władzy w drżące. Wśród wielu niepewności polityki zagranicznej stworzonych przez wybór Donalda Trumpa jest jedno przewidzenie, które mamy jak w banku. ONZ zostanie walnięte jak młotkiem, żalił się Stuart Patrick, dyrektor instytucji międzynarodowych i globalnego zarządzania z rady dotyczącej stosunków międzynarodowych. Jedna z ich głównych siedzib jest tutaj w, K w Kanadzie, w Ontario. Czy głosowaliście na globalne zarządzanie? Nie. Czy głosowaliście na cokolwiek, co się liczy? Nie. Czy głosowaliście na podatki od węgla? Nie. A mówicie, że jesteście wolni. Pisze w rubryce w ubiegłym tygodniu z nagłówkiem przyszłościowy związek między USA i ONZ niepewny, Zatwardziały nacjonalista jest na drodze do Białego Domu, republikanie kontrolują obydwa domy w kongresie i świat leży w ich celowniku. Tak samo jak całość rady dotyczącej stosunków międzynarodowych, Patrzyk jest zatwardziałym zwolennikiem globalnego zarządzania i dalszego wzmocnienia niesławnego klubu dyktatorów do tworzenia polityki dla ludzkości. Oni nie wierzą, widzicie, to są goście, którzy pchali demokrację, słowo demokracja, kiedy chcieli Was użyć do atakowania innych krajów, przez ich skrzydło NATO, ONZ i podobnie, ale oni nie wierzą że, oni wierzą, że eksperci powinni kierować światem, a nie demokracja. I z jednej strony mają rację po prostu dlatego, że po prostu i mówię szczerze, ponieważ widzicie, ludzie nigdy nie kierowali światem, zawsze rządzili tak zwani niewybrani eksperci, i nadal tak jest. CFR w Kanadzie przyznał się, że oni przygotowali zgodę na naftę na połączenie Kanady w nowym konglomeracie Grupy Ameryki Północnej, gdzie ostatecznie narodowość zlepi się w jedną ogromną kluskę z Meksykiem i USA. Nawet omawiali umieszczenie parlamentu gdzieś indziej, żeby rządzić Ameryką. W Montrealu może, może w Montrealu. Lata temu czytałem o tym na audycji, ale to ci goście przygotowali, wiecie, ta prywatna organizacja, także po co głosować, jeżeli ci goście wszyscy, wszystkim kierują, co? I tu pisze, myślę, że klub dyktatorów ma prawo tworzyć politykę, żeby kierować ludnością. Patryk jest tak ekstremalny w swoim globalnym fanatyzmie, że nawet udało mu się wykorzystać gwałcenie dzieci przez ONZ-u siły pokojowe jako argument, żeby oddać dla ONZ-u rozległą, nową potęgę. I to prawda, czytałem o tym lata temu. Poważnie pisze, zasadniczo argumentował, że żeby powstrzymać siły ONZ-u od gwałcenia dzieci na całym świecie, ONZ powinny ustalić własny planetarny system sądowy z uprawnieniami do ściągania nawet żołnierzy amerykańskich. Teraz przed prezydencją Trumpa, globalista CFR i jego kohorci wydają się zakłopotani, że ONZ jest na drodze do ciężkich czasów w najlepszym przypadku i ewentualnie na świetnik historii. W jego ostatnim artykule opublikowanym przez CNA organ, organem propagandowym, często wyśmiewanym jako Clintona, network wiadomości lub nawet network wiadomości komunistycznych, Patrick absurdalnie próbował pomalować zdominowany przez dyktat przeciwko wolności ONZ, jako pojazd do awansowania planów USA, czyli chodzi mu o globalistyczny plan CFR. Niepokój Patryka na pewno odzwierciedla strach globalistycznego CFR, któremu służy. Aby zrozumieć typ myślenia CFR, weźcie pod uwagę wypowiedzi byłego sędzia, rzecznika generalnego, admirała amerykańskiej marynarki wojennej, Chestera Warda, który przyłączył się do CFR, ale odszedł, kiedy zrozumiał przewrotną naturę ich planów. Celem CFR, admirał Ward wyjaśnił, jest zanurzenie amerykańskiej suwerenności i niezależności narodowej do wszechmocnego jednego rządu światowego. Tym rządem będzie ONZ, przynajmniej jeżeli globaliści dopną celu. I to nie tylko chodzi o parę robaczywych jabłek. Te pożądanie, żeby oddać suwerenność i niezależność Stanów Zjednoczonych jest powszechne u większości członków. Ward komentował w swoich ostrych komentarzach, używając, ujawniając organizację, w której był zamieszany przez dwie dekady. W całym leksykonie CFR nie ma słowa, które jest bardziej obrzydliwe niż Ameryka I. Ameryka Pierwsza oczywiście była Trumpa kluczowym hasłem w czasie kampanii na prezydenta. On miał kłopoty przez użycie tego hasła, bo ktoś inny go używał lata temu, inny kraj. Także, także niezaskakująco CFR, którzy wtedy sekretarz stanu Hillary Clinton przyznała, że mówili jej, co ma robić i jak ma myśleć, bardzo przyjęci, i bardzo są przyjęci nowym prezydentem. Taka propos, wszystko co tutaj czytam, ma linki prowadzące do artykułów, do y, przyznania się przez Hillary Clinton i przyznania się przez innych ludzi. Także to, to nie jest zmyślone. Ktokolwiek jest zainteresowany, to może sam sobie zobaczyć. Pisze Celując w Trumpa ko komentarze o ONZ, Patrick twierdził, że relacje między rządem Stanów Zjednoczonych i ONZ są brzmienne w najlepszych czasach. Krytycy konserwatywni zarówno w jak i poza rządem regularnie robią z ONZ-u kozła ofiarnego za niepowodzenia ich państw członkowskich, twierdził oferując kukłę na powalenie zamiast adresowania rzeczywistej krytyki ONZ oferowanej przez pozainstytucjonalnych konserwatystów i ponieważ ONZ nie ma krajowego elektoratu, jest celem nie do odparcia dla nacjonalistycznych demagogów. Taka propos też: NATO jest wojskowym skrzydłem ONZ i ma y, za dużo mocy. Jest wykorzystywany do niewłaściwych celów, jak jakieś prywatne wojsko, przez tych, którzy im kierują. Tak czy owak, Patrick następnie pochwalił Obamy globalizm, zanim zaciekle atakował Trumpa i jego zwolenników. Po 8 latach najbardziej wielostronnie skłonnej administracji w historii USA ONZ będzie w szoku, Patrick kontynuował. Donald Trump nowy jest nowym szeryfem w mieście. Kiedy prezydent Obama oświadczył siebie ob ob obywatelem świata, to samo zrobił Pierre Trudeau, pierwszy ważny komunista z Kanady. Jego syn teraz jest premierem Kanady, ale on był Pierre Trudeau, też nazywał siebie obywatelem świata. Wtedy tak siebie nazywali między sobą i przed ludźmi też, którzy nie mieli pojęcia, myśleli, że chodzi im o Platona, ale to ich globalistyczny plan, ale oni nie wierzą i nigdy nie wierzyli w prawdziwą demokrację. Zawsze wierzyli, że wyjątkowa wybrana grupa ekspertów powinna rządzić światem i ten cały pomysł na demokrację został przedstawiony ludziom, żeby nie stawiali oporu na nic. Pamiętajcie, zawsze musicie ludziom kłamać i mówić, że dobre czasy się przyjdą z powrotem, jeżeli a, zmienią się w jakieś ogromne wojsko, które zaatakuje kogokolwiek im każą i następnie oni przejmą władzę, tak samo jak bolszewicy przeskoczyli wszystkie partie socjalist socjalistyczne w Rosji i przejęli całą kontrolę dla małej kliki, która przyjechała ze Stanów. Tak czy owak pisze tutaj w rzeczywistości, nowy szef ONZ-u ma długą karierę jako polityk i biurokrata, który jest przede wszystkim znany za swoją niezachwianą lojalność wobec socjalizmu, globalizmu i światowej tyranii. Mówił tutaj o Antonio Guterres, a to jest nowy szef ONZ-u. I to prawda, radykalny operatywny partii socjalistycznej i ekstremistra globalistyczny, który kiedyś prowadził socjalistyczny sojusz międzynarodowy. Który, który miał poglądy totalitarne. Także naprawdę ONZ absolutnie nie jest tym, czym ludzie myślą, że jest. I zawsze interesowało mnie, jak duzi propagandyści będą wykorzystywani razem z think tankami, żeby przekonać ludzi, jak wspaniały jest system totalistyczny, którykolwiek jest wspaniały dla ludzi, kiedy wymordował miliony ludzi dookoła świata. Niesamowite są czasy, w którym mieszkamy. W XXI wieku i nie mieliśmy nic oprócz rzeźni od kiedy się zaczęło i nadal mordują i nie skończyli mordować. I następnie ma ci naukowców, którzy pracują dla CFR i dla innych tak tzw. grup specjalistycznych, którzy chcą nas wynudnić jeszcze bardziej. Nie tylko sterylizować nas, ale spowodować, że będziemy umierać szybciej z nowotworami i podobnie, żeby ilość ludzi na świecie spadła. Rozmawiamy o rzeźni o i szaleństwie i ci, którzy to robią, uczą nas, żeby wierzyć, że ci, którzy chcą nas zamordować są bohaterami. Może to prawda, jeżeli odejdziemy od świata, może tak musimy wszyscy zrobić: po prostu odejść. jeżeli byłaby taka możliwość, co? Pamiętajcie, lata temu mieli te różne psychodeliczne rysunki i był jeden, jeden znany, nie pamiętam jak się nazywał, gdzie było widać ścieżkę, która wychodziła ze świata i prowadziła gdzieś do gwiazd. Teraz potrzebujemy to, żebyśmy mogli odejść z tego miejsca, bo tu nie ma nic oprócz prania mózgu, kompletne pranie mózgu, jak nigdy przedtem. Kompletne pranie mózgu. System szkolny nigdy przedtem nie miał tak wspaniałej indoktrynacji. I, i zanim dzieci wyjdą z podstawówki i są ich przywładnymi do końca życia, nigdy nie będą sprzeczać się tego, co jest im zaplanowane na przyszłość, zaakceptują wszystko, bo już zostali w to indoktrynowani. Jest doskonały, prawda? Dorośli dostają swoją indoktrynację z telewizji i nawet o tym nie wiedzą. Coś niesamowitego, prawda? Żeby obserw obserwować, co się dzieje na świecie, przechodzić to przez to wszystko i żeby wiedzieć, że nieważne, ile nauczyłeś się, większość ludzi nie, nie nauczyło się i nadal żyją w świecie fikcji, śnią przez życie i akceptują, cokolwiek jest im podane. Są żeby, wytrenowani, żeby akceptować i nawet nie wiedzą o tym. Z tymi podatkami od węgla, so, jednym all, miejscem, a gdzie a mieli rozdruchy, to Meksyk. Stany nie miały, Kanada nie miała, Kanada nawet nie ziewnęła. I to tylko początki i będzie drożeć i drożeć i drożeć, po, aż ponad połówka tego, co zarabiacie, będzie przeznaczona na podatki od węgla. A następna połówka będzie na wszystkie inne podatki. Także tak będzie, coś niesamowitego. I nie ma żadnych gwizdów, nie ma nic. Mm -hmm. well, Teraz następny artykuł. Pisze, Stuart Patrick jest senior fellow i dyrektorem programu dotyczących instytucji międzynarodowych i globalnego zarządzania w Radzie dotyczącej stosunków międzynarodowych. Ten ogromny, prywatny klub, ustawiony, żeby przyjąć kontrolę nad światem i nad rządami świata. Dawno temu Carl Quigley był ich e, osobistym historykiem. Oni mają swoją własną wersję historii, ponieważ mają prawdę i wiedzą, co się naprawdę Żyło. I przyznał się w sto, te, do tego w swoich książkach, tak czy owak pisze, wśród wielu niepewności polityki zagranicznej stworzonych przez wybór Donalda Trumpa jest jedna przepowiednia, którą mamy jak w banku, ONZ zostanie wanięty jak młotkiem, znowu mówił tu to, to samo po raz kolejny. Poprzedniego tygodnia głosowanie Rady Bezpieczeństwa, potępiając izraelskie osiedliska na zachodnim brzegu, rozdzielność od której administracja Obamy kontrowersyjnie się wstrzymała, rozwścieczyło prawodawców GOP itd., itd. Tak czy owak, ten wgłębia się w związek ONZ z USA. Obarczona w najlepszych czasach podczas administracji Georgia W. Busha, kiedy USA narzuciło jednostronną wizję, glo wizję globalnie lub w czasie lat 90. kiedy senator Jesse Helms utrudnił Organizację Narodów Zjednoczonych i stworzył kryzys finansowy w instytucji. Przez wstrzymanie należności USA, krytycy konserwatywni, jak i poza rządem, regularnie robią z ONZ-u kozła ofiarnego za niepowodzenia państw członkowskich i ponieważ brakuje im krajowego elektoratu, jest nie do odparcia celem dla demagogów nacjonalistycznych. Pamiętajcie też, że ONZ y, wykluł się z Ligi Narodów. I Ligia Narodów była pomysłem międzynarodowym na stworzenie zarodkowego ciała świata, którym dzisiaj jest ONZ i została założona na miejscu ONZ i Rockefellerowie dali na to pieniądze i byli częścią tego, tego globalistycznego, międzynarodowego planu i tym są dzisiaj, nie są w jakimś cudzym kraju, są w Stanach Zjednoczonych, mają dlatego powody. Pisze, po ośmiu latach najbardziej wielostronnej administracji w historii USA, ONZ będzie w szoku, bla bla bla, bo Donald Trump jest nowym szeryfem w mieście i tak dalej. Także wszyscy niby panikują, ja naprawdę nie panikuję, nie wierzę, że panikują, zawsze mówią w ONZ, w CFR i w grupach trójstronnych, że oni nie panikują, zawsze powtarzają, jak możemy wykorzystać ten kryzys dla własnego zysku i tak robią. I wy powinniście o tym too, pamiętać też, because... Bo kiedy widzicie, że ten, że ten sam plan się toczy pod innymi pozorami lub innymi oklaskami i chodzi mi dosłownie o oklaski, bo idioci zawsze oklaskują swój upadek, nigdy nie, zapomina, nie zapominajcie o tym. I jeżeli widzicie, że wasze podatki idą na, do partners publiczno-prywatnych, gdzie korporacje mają budowane nowe fabryki i tym podobne, pokrywane przez podatników, wi widzicie spełnienie agendy 21. Na, na całym świecie, razem z Waszym krajem lub byłym Waszym krajem, w zależności jak na to patrzycie lub jak bardzo jesteście już w to osadzeni. Także dla mnie to jest dosyć niesamowite i zabawne do pewnego stopnia, obserwując, co się dzieje, jak fakty są przekręcane. Pamiętajcie, że miliony, miliony prac zostały stracone w samych Stanach Zjednoczonych, kiedy wolny handel z Chinami został podpisany. Zajęło lata, żeby to wszystko po załatwić i pewnie ludzie nawet nie wiedzieli, że to się, że to ma miejsce i nagle bingo. Jak zostało wprowadzone, tyle dużych fabryk przyniosło się. P politycy podpisali, że podatnicy zapłacą za wszystko tym fabrykom w czasie przeprowadzki do Chin, założeniu ich w Chinach i wybudowaniu ich fabryk w Chinach. Jako podatnicy funduszujecie ich jakiekolwiek straty, jakie mają przez pierwsze 15 lat pod wspaniałymi umowami Waszych polityków. I większość ludzi przez to przeszła i nawet nie wiedzą, że to miało miejsce. Dla mnie to jest, nie, dla mnie to jest szokujące. Wolny handel, co? I znowu to CFR sporządziło projekty na to wszystko. Gałęź CFR dla Anglii jest Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, klub prywatny. Oni sporządzili projekty na zjednoczenie się Europy. I kłamali ludziom od 1948 roku, aż zbudowali parlament i macie dopiero i celu. W tym żyjemy, kompletnym oszustwie. I nigdy nie usłyszycie nic szczerego z ust urzędników państwowych i polityków i kogokolwiek, kto pracuje dla rządu. Nigdy nie usłyszycie. Chyba pierwszą rzeczą, jaką są uczeni, to nigdy nie mówcie ludziom o niczym. I, w, i to widać. Nigdy nie mówcie im nic. Jeżeli wejdziecie do budynku rządowego i szukacie kogoś, kto da wam wskazówki, jak coś znaleźć, to zobaczycie, jak biurokraci znikają do pokoi bocznych, jak w jakimś horrorze. Cienie sunące się po ścianach, które znikają, bo musicie pamiętać, że ludzie mogą się coś was spytać i może powiedzą coś za blisko prawdy i będziecie mieli kłopoty, co? Musicie przejść przez gałęź PR, jeżeli chcecie się coś dowiedzieć, tak żeby mogli was okłamać odpowiednio. I okłamią was, ale będziecie mieć uśmiech na twarzy, bo okłamią was w taki sposób, że będziecie się dobrze z tym czuli. Na tym PR polega. Pamiętam, kiedy Brian Moroni wprowadził, w tamtym czasie to się nazywał podatek obrotowy, zamiast nazywać to podatkiem od wartości dodanej, który CFR wprowadził na całym świecie, nazywali go innym imieniem. I podobno, żeby spłacić dług państwowy, go wprowadzili. Zawsze was okłamują i dają wam dobrą wymówkę. Tak jak gruntowo Sol powiedział to samo, że ich partia, skrajna skrajna lewica, ci nad, nad tymi, którzy kierowali komunizmem, ci nad nimi, nad komunizmem, powiedział, że my zawsze wykorzystujemy ludzkie cechy, ludzkie cechy. Odwołują się do lepszej natury, kiedy ludzi okłamują i to samo robią wszystkie strony. Także tak, ten podatek, który miał spłacić dług państwowy według Moroni, laka po tym jak opuścił urząd, dał wywiad na CBC, komunistycznej korporacji prasowej z Kanady i przyznał się, kiedy został zapytany ile tego podatku zostało użyte, żeby spłacić dług, powiedział nawet nie jeden cent, powiedział. A ludzie nadal głosują, nieważne na kogo, bo zawsze są okłamywani, bo zawsze mają departamenty PR i specjalistyczne think tanki, które im mówią, jak przedstawić twarz ludziom. nieprawdę ludziom, ale twarz. Osobiście ja mam dosyć tych twarzy i ja nie oczekuję za dużo od nich. Niektórzy ludzie robią się bardzo poważni i chcą im wierzyć. To coś niesamowitego dla mnie. Ale tak jak mówię, kiedy kraj zaczyna podatkować waszą lokomocję i do tego to się znosi, zastanówcie się, do tego się znosi wasze prawo lokomocji, waszą możliwość podróżowania i wasze prawo, żeby się ogrzać i tak dalej, do temperatury, w której czujecie się wygodnie, w jakiejkolwiek fizycznej kondycji jesteście, to wtedy jesteście prześladowani i lepiej, jeżeli to zrozumiecie. Jeżeli macie jakiekolwiek kruczoły płciowe pozostałe w tym świecie przesiąkniętym genetycznie modyfikowanym jedzeniem, z tymi wszystkimi pestycydami i resztą. Powinniście stanieć przed nimi i zacząć się skarżyć, bo to jedyne, co wam pozostało. Wasza umiejętność, żeby wrzeszczeć i krzyczeć i powiedzieć dość, dość, dość. Macie zmienić prawo. Razem z tym głupstwem klimatycznym, to na pewno absolutnie nie zostało udowodnione. Nauka musi być udowodniona, żeby nazywać się nauką i musi być udowodniona, używając doświadczenia, które sami możecie symulować, dostając takie same wyniki, ale nie Dostaniecie, bo to absolutnie nie jest nauka, ale duży socjalistyczny kant inżynierii, więc ode mnie, z bardzo zimnego Ontario z Kanady, tu Alan Watt, dobranoc i niech Wasz Bóg lub Bogowie idą z Wami.